POFIK, czyli podcast o filmach i kulturze. Odcinek 17. Ridley Scott zawiódł wiele osób filmem Prometeusz. Doktor Radosław Bomba do nich nie należy. Kulturoznawca i ludolog, który swego czasu próbował nauczyć mnie kilku rzeczy, opowiada o tym, jak zachwycił go świat bezlitosnych inżynierów, wrednych androidów i tępych homo sapiens. Dzisiaj rozmawiamy o filmie Prometeusz w reżyserii Ridleya Scotta i jestem e, zafascynowany twoje zetknięcie się z tym filmem. Czy wyczekiwałeś, czy byłeś na premierze, czy po prostu po jakimś czasie sobie obejrzałeś od tak, powiedzmy, w sobotni wieczór? Tak, właściwie chyba wszystkie te trzy rzeczy, o których mówiłem, <głosy> bo e, na początku oczywiście pojawił się niesamowity trailer, e, który urzekał mnie nie tylko nie tylko wizualnie, prawda? Bo, bo te planery, kadrowanie, przestrzenie tych obcych planet, tak, które się pojawiają w Prometeuszu były niesamowite. Ale również dźwiękowo, znaczy ten, ten, te efekty dźwiękowe, muzyka i tak dalej, świetnie się to wszystko komponowało. No i oczywiście miałem w pamięci, no jestem z tego pokolenia, które, które wychowało się na obcym, prawda? Również, również jedna część przecież była reżyserowana przez, przez Scotta. Miałem, mając to w pamięci, no wiedziałem po obejrzeniu trailera, że będzie to yy, dobra kontynuacja, tak, taka rozwijająca jakby ten wątek obcego. No, i, Opcja jest pewną niszą, prawda? Ciężko tutaj coś nowego jakby wymyślić, a w Prometeusz się jednak, wyda, jednak to udaje, prawda? Czyli jest, jest ciekawa fabuła, jest ciekawy wątek, wszystko jest opakowane w świetną estetykę, tak, taką przywołującą obcego, ale jednocześnie rozbijającą, rozbijającą tą tematykę, czyli nie, nie, tylko, nie tylko te projekty. Które znaliśmy wcześniej, ale coś, coś nowego. No i w związku z tym wyczekiwałem. tak Po obejrzeniu trailera wiedziałem, że muszę pójść na ten film. Byłem na premierze, bardzo mi się podobało. No i później, również kontemplując sobie pewne sceny w sobotni wieczór, też jakby tą fascynację kontynuowałem. Uważam, że to jest jeden z lepszych filmów science fiction, podejmujących właśnie tą tematykę kontaktu różnych cywilizacji, komunikacji. Obcości, to wszystko jest w tym filmie jednocześnie, trzyma w napięciu, jest ciekawy, tak, porywający momentami. Ja przyznam, że miałem podobnie, bo też obejrzałem zapowiedź, czekałem, byłem w kinie, może nie na premierze, ale po pierwszym sensie wyszedłem trochę zawiedziony. Ja byłem w tym gronie, które miało jakby wysokie oczekiwania, właśnie też wiedząc, z czym wiąże się obcy, że tak powiem, ale wyszedłem trochę rozczarowany. Potem oglądałem już sobie właśnie w sobotni wieczór raz jeszcze i teraz oglądałem przed naszą rozmową. I muszę przyznać, że z każdym kolejnym razem coraz bardziej zaczyna mi się podobać. Tak jakby to oczekiwanie opada, już wiem czego się spodziewać, i zaczynam chłonąć te pozostałe, pozostałe efekty. No bo ja właśnie miałem wysokie oczekiwania. Reżyser stwierdził, że to jest w sumie film, który odcina się trochę. To nie jest jakby nowy początek czy coś, tylko to się dzieje w tym samym świecie, ale gdzieś indziej. No ale dla mnie to jest jakby początek tej historii. Zresztą możemy wszystko zdradzać, bo na tym no tak. to polega. Na końcu dostajemy prototypowego, obcego, który jest tak. połączoniem człowieka, inżyniera i jeszcze tego mackowatego czegoś i tego gluta, właściwie wszystkiego, co tam może tylko być. Także dostajemy ten prototyp, który jakoś tam się prawdopodobnie wydostanie z tej planety, co zobaczymy no teraz w drugiej bądź trzeciej części. Mimo, że pani doktor poleciała na inną planetę, no to on tam został. I to jest to, co, to, co znamy, ta wysuwająca się szczęka, kształty tym podobne rzeczy. I teraz na moment straciłem wątek, rozmawialiśmy właśnie, że to wyczekiwanie na ten film, ale czy pamiętasz swój pierwszy kontakt właśnie z obcym, z postacią obcego? Czy był to ten film z 79 roku, czy jakaś gra, czy któraś inna część? Tak, pamiętam swój pierwszy kontakt z obcym. Też był dość taki specyficzny, bo oczywiście do, nie jestem jeszcze w tym wieku, żeby być na premierze obcego, tak. Natomiast, natomiast jestem z tego pokolenia, które wychowało się, pokolenia chyba wideo, tak? Jak wchodziły do polskiej filmy wideo wraz z całym pirackim rynkiem, tak, kaset i tym podobnymi rzeczami, no to jakby to był mój pierwszy kontakt, to był mój pierwszy kontakt z obcem i pamiętam, że właśnie wtedy. No, chłonęliśmy całą tą serię, tak, Bohaterów, no, Sewti Weaver, tak? która no, niesamowita była we wszystkich częściach obcego no, jest jakby symbolem też całej tej serii. Pamiętam, że oglądaliśmy trochę tak, jak dzisiaj się ogląda seriale, tak całymi sezonami. To wypożyczało się wszystkie trzy części wtedy jeszcze obcego, tak, później jeszcze doszła czwarta, to, no to już dużo później, ale trzy części po kolei, tak. I, i nie nudziło nas, to fascynowało, oglądało się często po kilka razy tak daną część i mam, mam w związku z tym niezwykły sentyment. Później oczywiście też doszły gry komputerowe, chociaż już w mniejszym stopniu mnie zainteresowały niż, niż sam film. Nie mówię o Alien Isolation, tym najnowszym, tej najnowszej odsłonie, bo jeszcze w to nie właśnie o to też chciałem spytać, bo ja już testowałem i ciekaw byłem Twojej twoje opinii, bo ona jest zrobiona tak w skrócie, nie zdradzając się nic, nic więcej, na właśnie taki stary sposób, jaki film, że jesteś po prostu zwierzyną. To nie są te, jak te poprzednie, gry, że jest strzelanie i mordujemy obcych na potęgę, ale tutaj jesteś zwierzyną. To ty chowasz się, uciekasz, są androidy, i cały czas jesteś w tym niepokoju. Dla mnie atmosfera właśnie obcy izolacja jest Idealnie odzolowałem tego, co było w pierwszym filmie, tego strachu, niepewności. Jest za długa ciut, Jeśli to można, to jest, rzadko się narzeka dzisiaj, że gra jest za długa, ale jest ciuteczkę za długa, ale ta intensywność, to napięcie, że nie wiesz, co się gdzieś zaraz pojawi. Oświetlenie to po prostu wszystko jest z najwyższej półki. To znaczy, trochę, trochę sceptycznie podchodziłem do Alien Isolation z tego względu, że byłem przesycony Dead Space'em. I y, y, trochę tak znudził mnie już ten klimat tam, kosmicznej, kosmicznej walki, prawda? Z jakimiś tam potworami. Jak oglądałem trailer gry, to, to jakoś mi się właśnie z Dead, Dead Space'em skojarzyło, ale skoro polecasz to. Bardzo to, to polecam. Myślę, że sobie. Bardzo sobie polecam. Się. Ale też mogę wspomnieć o tym, co ciekawe, miałem też zetknięcie z obcym y, jako graczem PG, tak? bo grałem kurfabularne i. Nie pamiętam, jaka to była gra, chyba cyberpunk. Było takie rozszerzenie, czy fanowski, jakby pomysł na tworzenie właśnie gier w cyberpunkowych, znaczy opartych na Mechaniczce Cyberpunk 2020, bodajże tak się ta gra nazywała, ale osadzonych w świecie obcego, tak. I miałem przyjemność z kolegami przez jakiś czas się fascynować. Do tego stopnia obcym, że sobie tworzyliśmy również gry, takie tabletop, tak, yy, typowo, typowe RPG osadzone w świecie obcego, to jest trochę taka wąska bo jakby te fabuły w pewnym momencie zaczęły się powtarzać i trochę nas to już nudziło, ale generalnie też się w to bawiliśmy. No i oczywiście książki też yy, seria obcego, już nie pamiętam autora w tym momencie, ale, ale też gdzieś tam się o to otarmy w latach 90. Także, jakby fascynacja tym światem Giger, oczywiście, prawda, i jego, jego niesamowita estetyka, która też wydaje mi się trochę rozwinięta w, w Prometeuszu, że to nie jest takie powiedzmy powielenie tego, co już znamy tam z obcego i tak dalej, takiej biotechnologicznej, technologicznych projektów, tylko no, same te nowe postacie, prawda, tych praprzodków, ludzi, prawda, są moim zdaniem niesamowite. Bo bo z jednej strony właśnie są bliskie nam, zresztą one są fajnie pokazane w pierwszej części filmu, niemalże tak, z takim namaszczeniem, trochę jak tacy bogowie, tak, którzy są tacy nie wiem, poukładani, wszystko mają przemyślane, oczywiście są niesamowicie rozwinięci technologicznie, a później jak dochodzi do zetknięcia, do spotkania prawda, tych, tych przodków z, z, z, z współczesnymi ludźmi, to właściwie ci przodkowie się no, traktują tych ludzi jak zwierzęta, prawda? Znaczy to, to tak, jak my byśmy potraktowali myszy, prawda? Tu nie ma żadnej komunikacji, żadnego sentymentu. E, właściwie ten, ten obcy, tak, który jest w pewnym momencie, znaczy obcy nie, nie alien, tylko ten, ten człowiek, tak, nie człowiek, ten, ten gigant, tak, który jest budzony, e, tak naprawdę realizuje swoje cele, w ogóle nawet nie chce się komunikować, prawda, z, z tymi postaciami. Działa tak jak, jak, jak pierwotnie tam było zamierzone, żeby, żeby realizować jakiś plan. I to, moim zdaniem, właśnie podkreśla też taką atmosferę obcości w tym filmie, że w ogóle tematem tego filmu Prometeuszu jest właśnie obcość, to znaczy i w kontaktach, i w komunikacji, i obcość ze środowiskiem, tak, bo nagle lądujemy na obcej planecie, nie wiemy, co nas tam spotka, pojawia się jakiś, prawda, kurhan, sam, sam moment, właśnie hologramów, tak, kiedy oni. Penetrują ten kurhan i nagle pojawiają się hologramy, jest też dla mnie niesamowity, bo w pewnym momencie, właśnie oglądając pierwszy raz ten film, miałem wrażenie, że, że pojawia się jakieś zagrożenie. Przypuszczam, że ci boh bohaterowie też jakby to w ten sposób odczuli, bo nie znali tej technologii. Nagle jakieś, nie wiem, gigantyczne postacie biegną w Twoją stronę w jakimś powiedzmy porzuconym grobowcu. I to było niesamowite. Tak wyglądało jak atak. A dopiero później usiadłem sobie, a nie, to nie Atak. To jest hologram, tak? Coś tam się wydarzyło, prawda? Odkrywają te dalsze artefakty. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. A z drugiej strony właśnie sama planeta, która jest też taka bardzo niegościnna. Tak? Mamy burze yy, niespotykane na Ziemi, tak jakichś odłamków metalowych i tak dalej. Więc moim zdaniem jest to mistrzowsko pokazane. Tak? Yy, te bariery w komunikacji. Trochę mi się to skojarzyło z książką strugackich Piknik na skraju drogi. Tak? Później tam te stalker Tarkowskiego i tak dalej gdzie mamy właśnie ten wątek zetknięcia dwóch cywilizacji, gdzie jedna cywilizacja jest tak zaawansowana, że tak naprawdę nie ma komunikacji, prawda? Nie, nie, nie może ta komunikacja nastąpić, tak? To tak, jak my byśmy, nie wiem, z mrówkami chcieli się dogadać, prawda? Na tej, na tej zasadzie. I to mamy też w Prometeuszu, tak? Spotykają się niby podobne gatunki, ale są po prostu tak od siebie oddalone, że, że nawet, mimo że znają swoje języki, tak? Bo jest tam wątek, że... Że, że próba tej komunikacji w języku tego obcego, to tak naprawdę ten obcy wie, że to jakby jest bezprzedmiotowe, że nie ma sensu rozmawiać z tym ludźmi, bo nic się od nich nie nauczy. Tak? To, jest, to jest dla niego nieistotne. Więc, więc jakby ten klimat obcości w, w, i w relacjach, i właśnie w przestrzeni jest fajnie zarysowany w prometeuszu, To chyba mnie najbardziej fascynuje w tym filmie się podoba, bo na przykład ja teraz po trzecim sensie zacząłem zwracać jeszcze większą uwagę już nie na tą łopcość, no bo to już jest coś znanego, ale na tą taką silną kwestię jakby religijności w tym filmie. bo Wszystko dzieje się właściwie w Boże Narodzenie, przynajmniej tak jest zasugerowane. E, mamy początek, kiedy z ciała tego no, inżyniera, że zresztą no, w mojej wersji to był konstruktor, ale to mi nie posuje, e, taka, takie nazywnictwo, powstajemy my. Potem powstają te wszystkie inne, gluty, węże, macki i tym podobne potwory i jeszcze doczytałem na przykład, ile to jest prawda, bo w serwisie imdb.com jednak różne informacje są, ale w pierwszych jakichś takich projektach miała pojawić się informacja również, że jeden właśnie z tych inżynierów, tak około, tutaj mamy 2089 rok, czy coś koło tego, to te 2089 lat temu pojawił się na ziemi i tak przypadkiem został ukrzyżowany i miała być taka informacja, mm -hmm. że jeszcze właśnie stąd się, e, prawda, wzięła magia nazwijmy to Jezusa w ten sposób mm -hmm. e, i jak ty na przykład do, do tego podchodzisz, czy to zresztą to uwagę, bo no jest ten taki mesjaniec, przebija, no może nie tak bardzo jak w człowieku ze stali przed kilku lat, ale tutaj też jest silne takie nastawienie na religijność, no główna powiedzmy bohaterka, pani doktor Show też jest nastawiona na tą wiarę i tu z jednej strony koliduje, a potem jak pada pytanie, prawda, że czy nadal wierzysz w Boga, no to tak, no bo ktoś musiał ich stworzyć jeszcze, czyli to też jest takie fajna furtka do zostawienia jeszcze na kolejne te dwie części, które powstają teraz jak rozmawiamy. No tak, myślę, że ten wątek jest jakby zderzony, tak? Chyba też w obcym, prawda? Z jednej strony mamy super zaawansowaną technologię, prawda? Podróże kosmiczne, terramorfowanie i tak dalej, tworzenie przestrzeni, tworzenie nowych gatunków, a z drugiej strony mamy to trochę, trochę taką metafizykę, prawda? Mamy tego diabła, tego potwora, tak, obcego, i mamy właśnie tych. Twórców, którzy właśnie są w taki mesjanistyczny, jak prorocy, tak, którzy gdzieś tam patrzą, jak coś tam odlatuje ziemi i tak dalej, um, przedstawieni. Sądzę, że to jest chyba też takie balansowanie na granicy charakterystyczne właśnie dla Scotta, że yy, z jednej strony jest to takie bardzo mocno realistyczne, tak, ten potwór jest tutaj, tak, jest on tam wynikiem procesów biologicznych, mamy tutaj sprzęt, który może to wszystko ustalić, ale w pewnym momencie ten sprzęt przestaje wystarczać, tak, jest ta scena z głową yy, właśnie tego konstruktora którą oni odnajdują, na początku myślą, że to głowa, później okazuje się, że, że ta głowa jest w hełmie i tak dalej, zaczynają ją jakoś tam badać, ona nagle ożywa, tak? bo ma w sobie te zarodniki tego obcego, prawda, tych ty, ty, ty, ty, yy, yy, złych, yy, no potencjalnie, tak, złych, drapieżnych yy, potworów. I nagle ta technologia przestaje wystarczać, bo, bo wszystko eksploduje, prawda? I to jest, to jest właśnie. Yy, Ciekawy chyba też, też Montek, tak? że z jednej strony jesteśmy mocno w, w jakiejś takiej realności osadzeni, tak? no nie mówię w rzeczywistości, bo jest to film science fiction, ale jest to jakaś realność, tak? jest materialność, to są konkretne postacie, to nie są duchy, tak? które nas nawiedzają, ale z drugiej strony właśnie jest szereg takich pytań, skąd się wzięli tak? sami konstruktorzy, którzy konstruują, dlaczego wreszcie do tego doszło, tak? że taki super gatunek, który wszystko, że tak powiem, świetnie sobie poukładał, zna, prawa fizyki, który potrafi wykorzystać prawa fizyki, których ludzie kompletnie nie potrafią jakoś zaadoptować do swoich projektów, nagle się zderza z taką samozagładą, tak? bo to jest jakby też opowieść o zagładzie gatunku. No i jakby pytanie też o dalsze losy ludzkości, no bo skoro tak wielki gatunek nie poradził sobie z obcym, no to jak mają sobie poradzić ludzie, którzy są gorzej uzbrojeni, są mniejsi, tak? bo, bo tam jest jakby ten wątek balki tego konstruktora z tym obcym. A, czyli potencjalnie gdzieś tam że byli na równi, tak? no, ludzie kompletnie nie mogą walczyć z obcym, gołymi rękami. Tak? W związku z tym pojawia się pytanie tak, na, na kolejne części, czy to nie jest jakiś, powiedzmy, boski plan, tak? jak ludzie sobie mają z tym poradzić. No, rzeczywiście jest, jest pytanie o religijność tak? w tym sensie, w, o rolę religijności w takim ztechnicyzowanym świecie. Prawda? Czy, czy czy jest dla niej miejsce tak? i poniekąd realizacja jakichś takich wizji yy, apokaliptycznych wręcz prawda? eschatologicznych też tak, że wszystko się fajnie zaczyna, jesteśmy potężną rasą, ale w tej potędze nagle coś gubimy i, i, i, i potrafi nas wykończyć jakiś kosmiczny, a drapieżnik, tak, z którym sobie nie potrafimy poradzić. Bo tutaj mamy właściwie też tak kilka raz, prawda? Mamy ludzi, mamy konstruktorów, inżynierów, no i mamy obcego podróż, pod postacią gluta na początek takiego, tak, tak. tego czarnego, ale dochodzi jeszcze, no bo to rasą można nazwać, mamy też androidy, mamy Davida, który tak. y, też w nim jest jakby to takie, czy mam duszę, czy nie mam duszy, czy jestem synem Waylanda, We czy nie jestem. Tutaj z drugiej strony jest jeszcze postać Charlie Steron, która no, też się zachowuje idealnie jak android praktycznie jest taka wręcz nienaturalna i zresztą takie były też czytałem wytyczne reżysera, że ona miała gdzieś po kątach stawać, tak się bardzo powoli poruszać, tak zachowywać w ten sposób dodatkowo, żeby to zintensyfikować. Więc dochodzi jeszcze właśnie ta kwestia powiedzmy duszy, tego co może posiadać duszę i teraz w chwilę sobie zrobimy przerwę. To jakieś ćwiczenia czy są dzisiaj? 25 nie, święto chyba żadne. No bo tam, obcy przylecieli. Rozmawiamy o nich zemsta. I tyle. Wracając do postaci właśnie Davida. Tu jest też ta zasadnicza zmiana, bo w poprzednich filmach zazwyczaj, nie tylko Scotta, Android był ukryty. Tutaj od początku jest jawną postacią, wiemy, no, bawi się w w granie w koszykówkę na rowerze ogląda filmy, układa sobie włosy. Jak na przykład poszedł do tej postaci w porównaniu tak, z tymi innymi? powielony ten aspekt, że ten Android jest zawsze negatywny. To znaczy zawsze jest takim szpiegiem tak, w szeregach tych dobrych, służy jakimś innym celom, tak? W pierwszej części obcego również mieliśmy Androida, tak, który finalnie okazało się był jakby projektem wojskowym, tak, rządowym i jego zadaniem było przetransportowanie tak, obcego, który mógłby się tam stać potencjalnie jakąś bronią e, biologiczną, tak, którą można by było wykorzystać. No i tutaj, jakby, mamy też podobny wątek, że ten android służy prawda, bogatemu miliarderowi, który, któremu się marzy życie wieczne tak, i, i który chce wykorzystać tą niesamowitą technologię. No tak, czysto, partykularnych, egoistycznych celów. Prawda? W związku z tym jakby cała ta poprawa nie służy rozwojowi ludzkości, tak jak chcieli tego naukowcy, czy, czy właśnie jakimś kontaktom z obcą cywilizacją, ale tylko i wyłącznie temu, że ja nie chcę umrzeć, tak, że się boję tego, że umrę i jakby wszystkie swoje środki wydaję na to, żeby tą to, to, to swoją egzystencję zmienić, tak? Czy, czy, czy, żeby trwać dalej. Natomiast, no chyba to jest minusem tego filmu, że te androidy są takie w gruncie rzeczy zdehumanizowane, w tym sensie, że są traktowane jako narzędzia. Tak? I to narzędzia w rękach złych zazwyczaj, prawda? O ile obcy jest jakąś taką siłą biologiczną, negatywną, o tyle właśnie te androidy są taką siłą negatywną w rękach ludzi, prawda? Znowu mamy jakąś taką konfrontację kultura, kultura natura, chociaż też oczywiście tutaj tego pytania, znaczy tej granicy nie da się jasno postawić, no bo skoro obcy jest stworzony, tak, no to czy jest naturalny, czy jest prawda, artefaktem, czy jest właśnie takim tylko biologicznym. No trochę ta estetyka Giger'a też z tym eksperymentuje, czy to, jest, czy to nie jest biologiczna maszyna, tak? Takie pytanie dziś się tutaj pojawia. No ale oczywiście tak jak we wszystkich filmach, tak z Ghost in the Shell na, na czele pojawia się też czy łowca androidów, yy, czy ostatnio automata, tak, z, z tych ciekawszych filmów podejmujących ten problem, pojawia się pytanie o człowieczeństwo tych, tych maszyn, prawda? Czyli czy one są tylko i wyłącznie narzędziami, czy, czy mogą być czymś więcej, tak, czy mogą się w coś więcej e, coś innego zmienić, tak? Z drugiej strony, jest to jakieś takie lustrzane powielanie tego wzorca między architektami a ludźmi, tak? Że, nie traktujemy tych automatów poważnie, tak? jeżeli im się coś stanie, no to tylko automaty, prawda? Więc, więc ten wątek jest tutaj też dość ciekawie zarysowany, zresztą tak jak w całej, w całej serii. I chyba tak samo jak w całej serii ten automat ginie, ten motyw destrukcji automatu maszyny jest też dość ciekawy, że nagle z tej postaci ludzkiej jakby wypływa kwas, tak? twarz okazuje się jakimś plastikiem czy gumą i tak dalej. To jest jakby powielenie tej sceny z pierwszego, z pierwszego obcego. Tak? Takie odebranie na koniec tego właśnie człowieczeństwa, m, odarcie z pozorów prawda, m, tego, te, te, tej maszyny, tak? pokazanie tej istoty, że to jest tak naprawdę coś sztucznego. No ja uważam, że skoro David ma twarz i ciało Michaela Fasbendera hmm. zostaje zabrany przez panią doktor, no to jeszcze go zobaczymy. To on będzie tym pierwszym, hmm. który powiedzmy przetrwał dłużej. I jeszcze pewnie posklejany zostanie, no bo żeby łatwiej było i taniej, bo animowanie głowy czy też wycinanie ciała będzie trudniejsze. Także to myślę, że jeszcze go zobaczymy nie raz. No i uważam też, tak jak rozmawiałeś właśnie, bo następne, znaczy następne filmy, seriały o obcym stricte, no już działa się w przyszłości. Prawda? więc zakładam, że no, Pani Doktor jednak poleci dalej w ten świat i już jej no, na Ziemi raczej nie zobaczymy, chyba że została zamknięta w jakimś bunkrze, bo już nie było siłą rzeczy nie mogło być wspominek o niej, ale teraz żeby zamknąć y, tą historię, żeby była spójna, no to ona już raczej na Ziemię wrócić tak czy siak nie może chyba, że jakoś bardzo tajniacko że się tak wyrażę, już nigdy nie wychyli, nie wychyli nosa z nory ponieważ wszystko by było prawda, wiadome, to co się dowiedziała w jakimś stopniu No tak, no, jako prekwary musi tylko skończyć na pierwszej części obcego, tak? Więc przypuszczam, że to w tą stronę, w tą stronę będzie, będzie szło. Jestem ciekaw, bo to się rozbudowuje to uniwersum bardzo mocno. No, były jeszcze komiksy przeróżne. Tak. Do, został brat po fachu, czyli Predator, został do tego dołączony i te dwa takie, no, powiedzmy, ekscytujące modek... filmy wizualnie, ale nic poza tym powstały. właśnie Alien vs Predator i w formie gry, i w formie, właściwie pierwsze gry o tym były, prawda, to jeszcze z lat 90. A, i w formie filmu jakoś już mnie wciągnęło. To nie, znaczy, filmy tam nie, tam nie, gry, gry tak. Mnie tak, tak... na przykład filmy nie, ale gry już tak, Aha. bo dawały te różnorodne podejścia, tak, czyli tak, jakby tak. Trzy, trzy różne, tam była Człowiec, kampania człowieka, obcego i predatora tak, tak. i to dawało takie różne właśnie podejście zabawy i tych różnych możliwości. To by, pomysł sam był sobie, ale w filmie no moim zdaniem został słabo zre zrealizowany A, i musisz, jednym i drugim tylko jest taka konfrontacja. Tak no. e, więc wszystkie te konteksty, o których sobie tutaj rozmawiamy, zostały takie ucięte wyłącznie do. Takiej, takiej najprostszej rozrywki. Tak? No, można to tam raz nudów no, sobie obejrzeć, ale tak naprawdę nie jest to film, do którego wrócisz, tak jak Alien Predator. Tak? A do tego no, można właśnie ze względu do tych wizualiów, jak mówiłeś, czy muzyki, mam no, taką ciekawostkę, nie wiem czy wiesz, ale kompozytor nakazał orkiestrze grać wszystko od tyłu i potem zostało to puszczone do przodu i dlatego ta muzyka jest trochę też taka dziwna, to są nie takie to zmienne, zmienne tony. To był pomysł na to, czyli nie też, nie chcę powiedzieć po łebkach, ale takie standardowe podejście, że po prostu stajemy i gramy, ale tutaj gramy od tyłu i jeszcze, prawda, to mi się kojarzy, właśnie ostatnio słyszałem w miasteczku Twin Peaks, jak były sceny, sceny z karłami i tego typu sprawy, to też były wszystkie dialogi od tyłu nagrywane i chodzili od tyłu i potem puszczane do przodu, taka prosta rzecz, a daje taki, taki niesamowity efekt, bo we mnie w tym filmie właśnie największe wrażenie też robił aspekt wizualny, szczególnie na przykład ta mapa gwiezdna, która jest czymś po prostu przepięknym i nie widziałem ani do tej pory czegoś tak wspaniale zrobionego. I to też ponoć i kosztowało dużo i zajęło mnóstwo czasu, bo każda animacja każdego ujęcia była po prostu bardzo czasochłonna. Mam, Ja na przykład takie wrażenie z początków, jak oglądałem, jako minus to się przewijało u innych, ale to mi powoli już odchodzi, że zbyt wiele było tutaj mutacji już w tym filmie. W poprzednich mieliśmy tak stricte określone, prawda, byli obcy, byli zasugerowani właśnie nasi twórcy, powiedzmy coś w tym stylu, a tutaj mamy już od samego początku, z konstruktora powstajemy my, potem z gluta powstaje jakiś ten robal, robal wchodzi w człowieka, kropla zostaje dodana w człowieka, przez potem nasienie człowieka z kroplą ląduje w drugim człowieku i potem z tego mackowatego co wyszło ląduje jeszcze w, z powrotem, jakby koło się zamyka, ląduje z powrotem w konstruktorze i powstaje, ten prototypowy opcje, że było takie nagromadzenie, widziałem takie prześmieszcze rysunki tłumaczące coś, z czego właśnie powstaje, bo ludzie ponoć, no w Ameryce pewnie głównie, z całym szacunkiem, ale nie rozumieli coś, co się tam tak naprawdę dzieje, bo było tego tak dużo, takie nagromadzenie tych wszystkich mutacji i zmiennych, że ludzie się w tym po prostu e, gubili. Jak Ty na przykład do tego podchodzisz? Czy to słuszne, takie, aż takie rozbudowanie, czy troszkę za, za szeroko? To Znaczy nie myślałem o tym jakoś w ten sposób, no trochę jakby podkreślenie. Może tego wątku, że obcy się rozwija jak wirus, tak? że, że nie jest tylko i wyłącznie organizmem biologicznym, ale jest też jakimś mutagenem, tak? który gdzieś wnika, zniekształca, atakuje i tak dalej. To się trochę też wpisuje w taką modną w ostatnich latach narrację lęku przed zarazami, prawda? Znaczy mamy co jakiś czas ściekłych krów, ptasią grypę ostatnio, no nie wiem, w parę lat temu SARS, tak? I, I inne tego typu plagi, nawet gry powstają Plague Incorporation ostatnio modna na, na, na, na Steamie, ale też dużo serialów, tak? które traktują o wirusach, tak? Można przywołać Helixa, e, The Last Ship, w pewnym sensie The Walking Dead, tak, też Wirus. jest wirusem, tak? który gdzieś tam no. zaraża. I sądzę, że to może akurat z tego takiego ogólnego trendu i fascynacji trochę takim właśnie, taką przestrzenią, nad którą nie możemy zapanować, tak, no bo obcego można trudno, oczywiście jest to prawie niewykonalne, ale możemy go zabić, tak, miotaczem ognia jakoś się skonfrontować, czy nie wiem, Yy, egzoszkieletem jak chyba było w drugiej części obcego, prawda? Natomiast wirusa już w ten sposób nie zaatakujesz, tak? Ten wirus może się podkradać w taki bardzo yy, sprytny sposób, tak? Bo może nagle być w twoim partnerze, partnerce, tak? Ty sobie z tego nie zdajesz sprawy, a jesteś nagle infekowana, tak? To jest trochę takie powielenie tego wątku z trzeciej części obcego, gdzie ten obcy jest już w replay, tak? W jej mózgu, ona nie może tego wyjąć, prawda? Wie, że, wie co się tak naprawdę stanie, że wkrótce nie, prawda? Będzie, yy, będzie problem taki, który był wcześniej na statkach, tu mamy akurat kolonię karną no i wiadomo, finalnie po, poświęca swoje życie, żeby się pozbyć tego obcego i tutaj mamy podobny ten wątek. No, je, można się bronić przed obcym, który jest gdzieś na zewnątrz Ciebie, ale trudniej się bronić przed obcym, który już jest w środku Twojego organizmu, który jest wirusem, tak? Który, który może Cię zaatakować niejako od wewnątrz. Kojarzy mi się to od razu ze Slavojem Brziszkiem, który by powiedział, że obcy jest w nas. Tak? Zresztą gdzieś tam chyba była jego taka interpretacja egzorcysty, tak? że, że to my jesteśmy sami obcy dla siebie, tak? że energia libidalna jest jakąś taką obcością, nad którą my sami nie możemy zapanować. Ale to już jakaś inna interpretacja. Natomiast patrząc tak z kulturowo-społecznej perspektywy, to rzeczywiście wpisuje się w ten trend, Mody na wirusy, tak, popularności, czy znaczy tej mody negatywnej, tak? bo, bo, bo szereg filmów yy, obecnie o tym, o tym traktuje, że nagle cała ludzkość znika. The, ostatnio chyba serial The Last Man on Earth, tak? gdzie mamy człowieka, który sam zostaje tak na ziemi, finalnie tam odnajduje jeszcze parę innych osób i jakieś tam dziwne perypetie, ale to jest jakby powielanie tego samego schematu, tak, lęku przed chorobą, przed zarazą, przed którą nie obronisz się mięśniami, przed którą nie obronisz się karabinem, miotaczem ognia, tylko to cię za zaatakuje, nawet tego nie zauważyć, prawda? No intelektem też się nie obronisz, na przykład, tak, więc, tak. ale tutaj to jest też dla mnie na przykład coś, czego mi brakowało, bo mam takie wrażenie, że wszyscy tutaj sami sobie zgotowali ten los, poczynając od e, małżeństwa, które odbiera rysunki, skalne jako że to, to, to jest na pewno zaproszenie, oni chcą nas tak. zobaczyć, przywitać i tak dalej. To, to nie może być ostrzeżenie, to nie może być nic innego, tylko to jest zaproszenie, żebyśmy poflunęli tam to i tak, zobaczyli może nie były w ogóle dla ludzi, prawda, przeznaczone. Chociażby. I my jakby ze swoją naiwnością w tym wypadku, że to jest jakby chęć kontaktu, lecimy tam, a okazuje się, że no kurczę, no my dla nich jesteśmy jakimiś mrówkami to są jakieś niesamowite technologie, które mimo rozwoju ludzkości tak, tak naprawdę są, są nie do opisania, nie do zrozumienia i tak dalej, prawda. Więc, więc to też jakby portretuje poniekąd taką naiwność człowieka, Tak też wam chyba dość często pojawiający się w science fiction. Tak, to dla mnie jeszcze dodatkowo na przykład kolejna rzecz, kiedy oni już tam są, poleciały osoby w większości w tej, nie najmądrzejsze, najspanialsze, tylko osoby, którym zapłacono trzy razy więcej, że zgodziły się polecieć. No dobra, to już wiemy, że większość motywacja to chciwość. Ale wyobraźmy sobie, jesteś w takiej ciemnej jaskini i nagle z kałuży wyłania się wężo podobne, coś czego jeszcze nigdy nie widziałeś i zaczynasz do tego gadać i podsuwać rękę, no to jest dla mnie już trochę nie chciałbym powiedzieć zbyt amerykańskie, ale z innego typu filmów, takie zbyt banalne, no, że aż się proszą. Potem gdzieś miałem jeszcze zapisane, tam jak ten zmutowany towarzysz, który się zbliża, że oni już go by przyjęli na ten, będziemy go leczyć na tym statku, kiedy tutaj na przykład zachowanie... No uśpij się. Zachowanie Vickers, która załatwia go tym miotaczem ognia, on się samo to prosi, żeby go spaliła. I tutaj ciekawostka, ponoć to zostało w pewnym stopniu naprawdę zrobione ta reakcja Charlie Theron była naprawdę na tym miotać, że to takie uderzenie, to nie była gra, tylko tak zareagowała, I że to jest takie, no właśnie oni się sami proszą o to, jakby. Ten z, z kolei doktorek podpuszcza tego androida ciągle i gada mu prawda, takie nieprzyjemne teksty, w sensie po, nie tyle, że go poniża, ale uwłacza mu jakiegoś jego, jego istnienie, właśnie traktuje na, jak narzędzie tak jak ty mówiłeś. I to jest wszystko jakby samo się y, coraz bardziej, coraz bardziej napędza i Sami sobie dla mnie zgotowali ten los, jaki, jaki ich spotkał. No, no jest to jakieś pewne fatum, prawda, wpisane w, jakby w, z jednej strony właśnie w te wątki religijności, tak, to jest że to już wydarzyło się dawno temu, ale prawda zapoczątkowany został dawno temu, ale w tym momencie się już kończy, więc mamy ewidentnie początek i koniec, tak, niezależnie co byś robił, to i tak to i tak nie zawrócisz, że tak powiem pewnej logiki, tak pewnego determinizmu, tak? no tutaj właśnie pytanie, czy biologicznego, czy, czy, czy właśnie jakiegoś metafizycznego, bo to pytanie jest nie do końca rozstrzygnięte, prawda? Bo, bo czy ktoś na początku gdzieś tą piłeczkę puścił i ona się tak toczy, czy, czy właściwie jesteśmy kowalami swego rosu i tutaj rządzą prawa ewolucji, tak, gatunków, które gdzieś tam się ee wzajemnie zwalczają, jest to jakby niedopowiedziane. No właśnie z tymi wątkami, yy, ten wątek właśnie takiego z jednej strony wirusa, ale z drugiej strony można to czytać metafizycznie jako pentan tak? Bo, bo, bo, bo nagle ta osoba przestaje być sobą i zaczyna być żonym krwi, yy, yy, prawda, potworem. Więc jakby to balansowanie ciągle na tej granicy takiego niedopowiedzenia w gruncie rzeczy jest takie charakterystyczne, myślę, dla nie, dla tego filmu. Oczywiście jest dużo naiwności, prawda? I, i, i takich wątków, które, które może bardziej śmieszą, tak? Niż, niż budują, budują napięcie, tak? Jak ten wątek z mężem. Często też chyba krytykowało się ten wątek usunięcia ciąży przez, przez główną bohaterkę. A tak? mnie to akurat na przykład nie przeszkadzało. Gdzie, gdzie ona Sam pomysł po mi się spodobał. Za chwilę jest tam gdzieś klamrami, brzuch szczepiają prawda? i ona dalej biegnie, prawda, yy, walczy. To z i drugiej i strony to... masz wstrzykuje sobie jakieś coś, tak. co nie jest już naszym czymś, tylko jakimiś tak. przyszłościowymi lekami, więc można by to jakoś wytłumaczyć i adrenalina. No to... Nie tak. wiem, ja to jak na przykład łykam to ja bardziej, nie bardziej, ale... To nie, nie no. są pewne naiwności rzeczywiście, hmm. ale... No, może to są właśnie mrugnięcia bardziej do popularnego widza, który, który jest przyzwyczajony do takich scenek, albo może chciałby takie scenki e, zobaczyć. No ciekawym jest ciekawy jest ten wątek właśnie też chyba powielony z obcego, tak? Że proszenia o to, że został zabity, tak? Takiego właściwie też pytania o, o czy to jest miłosierdzie, tak? czy, jemu, czy, czy, czy, czy no, pytania etycznego w gruncie rzeczy, czy mogę zabić tego swojego przyjaciela, którego znam, ale z drugiej strony mam świadomość. On, czym on jest, czym może być prawda, tego zagrożenia, które ze sobą, ze sobą niesie. Co też w, w kilku prawda, częściach obcego yy, pamiętam, te postacie gdzieś tam wiszące na, na, na, na ścianach yy, się pojawiało. O, przypomniałem się jeszcze, że kiedyś była gra obcy na Commodore 64. To ja z Justyczności. I, i, I też była takim Ala FPS-em, i tam właśnie były te postacie, takie wiszące gdzieś na ścianach, które musieliśmy likwidować. Jeszcze seria Uninbred, taka na Amiga z kolei w latach 90 -tych, teraz jest chyba jakiś reming tego, a też jakby ten wątek obcego podejmowała. Proszę, powiedz mi proszę, bo dla mnie jedynymi postaciami, którym można powiedzieć kibicowałem, z którymi się utożsamiałem, to była na przykład Pan Pilot czyli Idris Elba i jego tych dwóch po pomocników, którzy no poświęcają swoje życie właśnie, żeby powstrzymać ten statek, żeby on się rozbił. I ja właściwie, to były jedyne postacie, najbardziej to kapitan, których było mi szkoda, że straciły życie, bo reszta właśnie no tak sama, sama się prosiła o to, tak jak już wspomniałem wcześniej i czy ty na przykład masz inne zdanie, czy jakaś postać, czy pani doktor na przykład jej kibicowałeś, czy, czy komuś innym. No tak, no to, to tutaj jakby też mamy postacie, które gdzieś tak stereotypowo kierują się czystymi pobudkami, tak? czyli albo nie wiem, chęcią poznawczą, naukową albo jakąś empatią prawda? i mamy też takie postacie napędzane przez czysty egoizm, tak? albo pieniądze tak jak większa część załogi, która tam została zrekrutowana albo chęć długiego życia tak? albo chęć nie wiem, rozwoju własnej korporacji i tak dalej. Ciężko powiedzieć, czy, czy, czy jakoś się tak Mocno utożsamiłem z jakimiś, z jakimiś postaciami, tak? Raczej, raczej ta plejada charakterów jest tam dość, dość, dość różnorodna, tak? Na pewno główna bohaterka była taką ciekawą postacią, i, i jest to też dobra aktorka, tak znana yy, chociażby z yy, Tillerów, tak? Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet i tak dalej. A więc, więc myślę, że to była fajna rola. Godnie za, zastąpiła tutaj Siguti Weaver w tej, w tej przewodniej roli, e, roli kobiecej. E, ciężko powiedzieć, nie mam chyba jakiegoś takiego odczucia, że ktoś zginął na próżno. No, jakby wiadomo było, że będą ginąć ludzie w tym filmie. E, myślę, że to dość dobrze zostało jakby skonstruowane, tak? trzymało swój klimat. Więc nie, nie mam takiego odczucia, że ktoś tam zginął niepotrzebnie, czy. Pewnie jakieś emocje, wiadomo przy, przy bohaterach, z którymi bardziej sympatyzujemy się pojawiają, ale nie było to jakieś tam głębokie odczucie przy oglądaniu filmu. Może skupiłem się na innych elementach. Inny Zbliżają się ku końcowi Potrzec. dwa jeszcze takie pytania. Dajmy na to, jest taka misja i potrzebują kulturoznawcy zajmującego się grami. Lecisz nie wiedząc do końca co, co, o co chodzi i co możecie spotkać, tylko że trzy razy więcej pieniędzy zgadasz. Oglądając, oglądając Prometeusza to <grym> wiem, że nie. Oczywiście zaznaczmy jeszcze, że to nie chodzi o to, że trzy razy więcej niż zarabiasz na kulturoznawstwie, tylko tak naprawdę <grym> trzy razy więcej niż sensowne zarobki <grym> okay. powiedzmy, bo to, to jest też stricte ważne. To, to, to, to, to tak żartobliwie, ale na koniec już tak zamykając, Według Ciebie, jesteśmy sami w kosmosie, czy jest tam jednak coś, może coś bardziej przyjaznego niż akurat konstruktorzy i obcy, ale czy coś tam jest? No tak, no zawsze znaczy odpowiem, że jeżeli kosmos jest nieskończony, tak, nieskończenie duży, no to właściwie racjonalnym jest twierdzenie, że na pewno jest tam jakaś, jakieś życie, tak, nie wiem, czy cywilizacja, czy może po prostu jakaś forma, nie wiem, dinozaurów, które u nas wyginęły, a gdzieś się rozwijają. Yy, więc jest jakby duże prawdopodobieństwo, żeby takie istoty gdzieś funkcjonowały, czy istniały. Natomiast czy możemy się z nimi skontaktować, czy kiedykolwiek się skontaktujemy, no to jest jakby drugi problem. Tak? Znowu kosmos jest rozległą przestrzenią, tak? nie dysponujemy jeszcze na tyle rozwiniętymi technologiami, żeby kolonizować obce planety, co, co jest dla mnie zaskakujące. Tak? Biorąc pod uwagę to, że w latach 60. wylądowaliśmy na Księżycu i zwrócił uwagę, że do tej pory nic się z tym księżycem nie robi. Tak? Może i lepiej, jeszcze go nie zniszczymy bardziej. Powinny być tam już jakieś bazy, prawda? jakieś nie wiem, ośrodki badawcze czy coś takiego. A, a to też pokazuje, jakby jak, jak no, na jakim poziomie cywilizacyjnym jesteśmy i jak jakby bardzo odległą rzeczą jest kontakt z inną, z inną cywilizacją, z inną kulturą czy, czy z, innym, z innym życiem, chociaż oczywiście dzieją się też niesamowite rzeczy, jak, jak chociażby lądowanie właśnie rozety, tak misja Rosetta, i lądowanie na komecie, tak? to też pokazuje, że jakby rozwijamy się w tym kierunku, niemniej jednak no, Prometeusz czy chociażby obcy przypuszczam, że jest no, bardzo odległą perspektywą, tak nawet jeżeli istnieją jakieś cywilizacje, to może być tak, że ludzkość w całej swojej historii nigdy się z nimi nie skontaktuje tak? I, i sami się wykończymy, nie potrzebujemy, jak pokazuje historia, do tego obcego. Tak? Może to jest też taka mm, metafora ludzkiej natury, tak? która dąży do, do autodestrukcji niezależnie, albo natury w ogóle, tak? niezależnie od gatunku. Tak? Bo, bo mamy konstruktorów, którzy tworzą finalnie coś, co ich niszczy i co niszczy też inne gatunki, bo zniszczy też ludzi, tak? potencjalnie, jeżeli się dostanie na ziemi itd. Więc, więc tak, odpowiadam, że no są pewnie jakieś życia, tak? ale czy się z nimi skontaktujemy, czy, czy dojdzie do jakiejś komunikacji, jak ona będzie wyglądać, no to ciężko powiedzieć. Właśnie Prometeusz też o tym traktuje, że, że właśnie ta komunikacja między różnymi cywilizacjami, gatunkami nie, nie będzie taka prosta, tak? nie, nawet jeżeli znamy język, nawet jeżeli potencjalnie znamy kulturę, bo coś o tych obcych czytaliśmy, tak znamy jakieś... Podlify, tak, i tak dalej, no to niekoniecznie będą chcieli z nami rozmawiać, tak, i, i, i mogą się okazać jeszcze bardziej obcy, niż, niż sami obcy, którzy są i fizjologicznie, i, i, i biologicznie od nas różni. A może ktoś napisze jakąś aplikację na smartfona gdzie mogli się dogadać <grym> i, zarobić. i zarobić. No i zobaczymy, co pan Ridley Scott pokaże przy okazji drugiej i trzeciej części, mam nadzieję, że wtedy też nam uda się porozmawiać i za dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Dzięki, chociaż właśnie a propos aplikacji, to odwrotny skutek, to mi się kojarzy to z Łosem i z taką książką yy, Ślepowidzenie, tak, w której właściwie okazuje się, że ludzkość ściąga na siebie niebezpieczeństwo z tego względu, że używała takich urządzeń jak radio, telewizja i tak dalej, i samo emitowanie tych fal w kosmos zostało przez obcą cywilizację odebrane jako atak, prawda? więc, więc te nieporozumienia mogą sięgać dużo głębiej. Patrząc w okay. tych śmieci na YouTubie to ja się nie dziwię. <laughs> Dzień. W rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu.